Drugi Koryntian, rozdział dziesiąty. Ja zaś Paweł napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową. Ja, który będąc obecny wśród was, rzekomo jestem pokornym, lecz nieobecny ponoć jestem śmiały wobec was. Proszę was, abym będąc u was nie był tak odważny, jak myślę być wobec tych, co sądzą, że postępujemy według ciała. Albowiem będąc w ciele, nie według ciała walczymy. Albowiem broń którą walczymy, nie jest cielesna, ale ma moc dla Boga zburzyć miejsca obronne i zniszczyć złe zamysły. I wszelką pychę wynoszącą się przeciwko poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I gotowi byli ukarać wszelkie nieposłuszeństwo, gdy całkowite będzie posłuszeństwo wasze. Czy na to, co jest oczywiste, patrzycie? Jeśli ktoś jest pewny tego, że jest Chrystusowy, niech pod własną rozwagę weźmie, że jak on jest Chrystusowy, tak i my Chrystusowi jesteśmy. Albowiem, jeślibym i nieco więcej się chlubił z mocy naszej, którą nam dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zepsuciu waszemu, nie będę zawstydzony. Aby się wam nie zdawało, że chciałbym was straszyć listami, albowiem mówią listy jego ważne i potężne, ale osobowość słaba i mowa nieznacząca. Taki niech wie, że jacy jesteśmy w mowie przez listy, będąc nieobecni, tacy i w czynach będąc obecni. Albowiem nie śmiemy zaliczać się do tych, albo porównywać się z tymi, którzy sami siebie zalecają, ale oni porównują siebie samych z sobą, a przyrównując się do samych siebie są nierozumni. Ale my nie będziemy się chlubili nad miarę, ale według miary, którą wyznaczył nam Bóg, jako miarę, żeby dotrzeć aż do was. Bo nie przekraczamy miary, jak ci, którzy do was jeszcze nie dotarli, gdyż pierwsi do was przyszliśmy z Ewangelią Chrystusową. A niech lubimy się nad miarę z cudzej pracy, ale mamy nadzieję, że wraz ze wzrostem wiary waszej, również i my wzrośniemy według miary naszej. Aby opowiadać Ewangelię w krainach, które leżą za wami, a niech lubić się z rzeczy dokonanych przez innych. Kto się tedy chlubi, niech się w Panu chlubi. Albowiem nie ten, co sam sobie daje uznanie, jest doświadczony, ale ten, którego Pan uzna,